Kalendarz adwentowy Inside Baseball, 13 grudnia. Więc mówiłem ci o tym, że, że jestem na Linuxie, że mam przeżywam przygodę i niestety jakby przydarzyło mi się to, co przydarza się każdej osobie przeżywającej tego rodzaju przygodę, czyli zrujnowałem swój system. I zdarzyło się to trzy razy od kiedy, no powiedzmy trzy razy w przeciągu ostatnich trzech dni. No. A powiedz, mi coś, co, powiedz mi coś, co nie kojarzy mi się z Linuxem. <grystanie> Mógłbyś się zdziwić, Linux jest, Linux jest bardzo przystępny w porównaniu z tym, co, czego się spodziewałem, ale pewnie już to mówiłem. Za pierwszym razem, wiesz co zrobiłem, przez przypadek, e, kojarzysz Terminal, to jest ten... E, programiści kojarzą, Terminal to jest taki, taki e, coś takiego jak DOS, gdzie wpis, w, w komendami wpisujesz no, i robisz kom... rzeczy na no. komputerze. Okazuje się, że terminal ma takie dziwne zasady. Na przykład nie kopiujesz rzeczy Ctrl-C i Ctrl-V, tylko Shift-C i shift ctrl -V. Jeśli naciszesz Ctrl-C, to, to, an to, zmienić, ctrl -C to C anulujesz to... rzeczy. Tak. I ja zobaczyłem w trakcie robienia update'ów. Na Linuxie, kiedy chcesz zrobić update wszystkich aplikacji na całym komputerze, wpisujesz jedną komendę i Linux wszystko robi za ciebie. Ale w trakcie tego pokazuje ci, co robi. I zobaczyłem, że jednej z bibliotek nie mógł zainstalować. i stwierdziłem: Hej, Chcę być power userem, skopiuję sobie tą e, informację i wygoogluję, żeby sprawdzić, co to jest i co mogło się stać w trakcie, kiedy robił update i nacisnąłem Ctrl C, co przerwało proces aktualizacji. I przerwało go w taki sposób, że mój system zakładał, że aktualizacje zostały zrobione. Kiedy ponowiłem aktualizację, już nic się nie wydarzyło. Ale kiedy go zrestartowałem, niestety już się nie podniósł. Coś, coś było nie tak. <grych> I spędziłem kilka godzin walcząc z naprawą komputera. E, przy czym było to kilka godzin, ponieważ w trakcie, wiesz, kiedy, kiedy chcesz podnieść system, to potrzebujesz włożyć pendrive z instalatorem systemu, dzięki czemu odpalasz zdrowy system i za jego pomocą naprawiasz stary, ten zepsuty. Ale mój pendrive, na którym miałem, wiesz, wszystkie pendrive, które mam, mają co najmniej 8 lat więc ten był bardzo stary. Mój pendrive zepsuł się w trakcie rozumiem sam motyw, że próbowałem zainstalować Windowsa z Pendrive'a i albo miał. Nie... Windows nagle już nie zajmuje 2 gigabajty czy coś, tylko 8 po pierwsze, po drugie psuje się. W tre... no, masakra to jest, albo nie ma sterowników do czegoś. Oh, to jest trochę, no, no to jest trochę grubo. Jakby, jakby jest to droga przez mękę. No jest, jest, było coś takiego, że odpaliłem raz ten system z pendrive'a, a potem, kiedy potrzebowałem sprawdzić, czy stary system działa, no to już za drugim razem nie udało się tego pendrive'a uruchomić i nie wiedziałem, co się, co się wydarzyło. I zajęło mi parę godzin, żeby wymyślić, że mogę wsadzić tego pendrive'a do innego komputera i zobaczyć, czy przypadkiem fizycznie pendrive się nie zjebał. Bo w międzyczasie zreinstalowałem, wiesz, ISO wgrałem na nowo. Także przeżyłem swoje. Dzień później udało mi się zrujnować system ponownie, dodając dyski, ale to już było bardzo łatwe do naprawienia. A dzisiaj chciałem przygotować się na nagrywanie podcastu na nowym systemie i skonfigurować sobie audio. I w tym momencie nie mam audio. W tym momencie nic nie działa. Także będę się tym prawdopodobnie martwił jutro, bo kiedy skończymy nagrywać, będę szedł po dzidziusia, potem będę szedł na trening i generalnie jest to problem jutrzejszego Konrada. <śmiech> Przy okazji dual butowanie Windowsa na osobnym dysku przydaje się raz na ruski rok tak jak dzisiaj.